W najbliższy weekend proponujemy spektakle teatralne, występy wokalne oraz wystawy malarstwa. W sobotę w Domu Kultury Zacisze królować będzie teatr. Od samego rana zapraszamy na przegląd teatrów dziecięcych, czyli na scenę małego aktora. Przegląd, zorganizowany już po raz ósmy, ma na celu przede wszystkim integrację dzieci o wspólnych zainteresowaniach. Dlatego też zawsze towarzyszą mu zabawy oraz warsztaty teatralne, które tradycyjnie poprowadzi Mariusz Orzełek. Były wykładowca na wyciale sztuki lalkarskiej w Białymstoku, reżyser, twórca autorskich spektakli oraz kilku teatrów lalkowych. Przegląd – scena małego aktora w sobotę od godziny 16. Wstęp wolny. Po Popołudniem natomiast zapraszamy na spektakl Wyspa Pacynek. Zabieramy dzieci w magiczną podróż na archipelag Wysp Lalkowych, gdzie spotkają m.in. Czerwonego Kapturka. Uczestnicy zabawy zwiedzą Wyspę Pacynek i zapoznają się też z budową i sposobem animacji tego typu lalki, a na zakończenie będą mogły się nawet pacynkami pobawić. Przedstawienie teatralne Wyspa Pacynek Teatru pod Orzełkiem w sobotę o godzinie 16. Wstęp 10 zł. Niedzielne popołudnie wypełni gala trzeciego przeglądu piosenki Słowi Konada. To uroczyste rozstrzygnięcie marcowego przeglądu, w którym udział wzięło aż 188 solistów i 10 duetów w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci zaprezentują się scenicznie, a na zakończenie odbędzie się koncert Jeszcze Nieznani w wykonaniu wokalistów ze studia piosenki Tadeusza Konadora. Gala trzeciego przeglądu piosenki Słowi Konada w niedzielę od godziny 17. Wstęp wolny. Przypominamy, że w Domu Kultury Zacisze trwa wystawa Światło Cień ukazująca dorobek artystyczny laureatów pierwszego przyglądu twórczości artystycznej Paleta, zorganizowanego w 2011 roku. Wówczas spośród 118 prac zgłoszonych do konkursu przyznano 8 nagród oraz 42 wyróżnienia. Wystawa Światło Cień prezentuje szerszy dorobek laureatów, wśród których znajdujemy nazwiska zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów. Wystawa Światło Cień potrwa do 27 kwietnia. Do Domu Kultury Zacisze zapraszamy na Blokową1 oraz na www.zacisze.waw.pl.